Jak się macie? Mam nadzieję, że wszystko u was dobrze Sprawy mają się dobrze, wszystko jest w porządku I że macie trochę wolnego czasu, żeby posłuchać czegoś ciekawego po polsku Myślę, że dziś temat będzie bardzo ciekawy Otóż chciałbym trochę wybiec w przyszłość Opowiedzieć trochę o niedalekiej, ale bardzo ciekawej przyszłości o tym, co już niedługo, za 20, może 30 lat, prawdopodobnie zdarzy się na naszej planecie. O tym, co jest nieuniknione. Ale zanim opowiem Wam o sztucznej inteligencji, o nowych technologiach i temu podobnych różnych sprawach, chciałbym oczywiście podziękować Wam za wiadomości, które od Was dostaję, i za miłe komentarze pod podcastami. Zawsze czytam je z wielką przyjemnością. Niedawno Anatol z Ukrainy napisał do mnie bardzo miły list. Posłuchajcie, co napisał Anatol. Piotr, ja naprawdę serdecznie dziękuję za Twoją pracę. Twoje audycje to po prostu dzieło sztuki. <śmiech> Dzięki, Anatol. Słuchaliśmy podcast w rodzinie wczoraj razem z moją żoną. Ona jest Polką i ma na imię Dorota. I powiem Ci, że ten podcast zrobił duże wrażenie na niej. Jestem dumny z tego, że Ty to robisz. Twoje audycje są bardzo ciekawe nie tylko dla osób, które uczą się języka polskiego, ale i dla Polaków. Słuchaliśmy wczoraj nie tylko podróże w czasie, ale i dużo innych. To niesamowity poziom. A teraz dzisiaj podróżuję przez całą Polskę z Katowic na Mazury i piszę do Ciebie list. Dziękuję, że jesteś człowiekiem pozytywnym i dajesz ludziom tak dużo światła i ciepła. Mam... Spacer dzisiaj w Warszawie i oczywiście będę słuchać Real Polish. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego najlepszego. Anatol, Ukraina, Polska. <grym> Bardzo mi miło. Dziękuję Ci, Anatol, za takie miłe słowa. Niezwykle się cieszę, że nawet Twoja żona, Dorota, słucha podcastów. To naprawdę świetna wiadomość, bo to utwierdza mnie w przekonaniu że to dobry kierunek i właśnie na takie podcasty czekacie. Pozdrawiam Dorotę i Anatola. Wielkie dzięki jeszcze raz. I myślę, że nastała pora, że to już pora, żeby rozpoczynać podcast. Dziś chciałbym opowiedzieć wam trochę o sztucznej inteligencji. Ostatnio Zajmujemy się nauką Opowiadałem wam o podróżach w czasie O tym jak zbudowany jest świat Wszechświat O fizyce kwantowej Naukowcy badają jak działa świat Jakie siły działają i tak dalej Ale to nie jest tylko teoria Ta wiedza jest wykorzystywana w naszym życiu Wykorzystujemy to wszystko codziennie. Pomyślmy na przykład o komputerach. Jak działa komputer? Do tej pory, jeśli chciałeś, żeby komputer zrobił coś dla ciebie, to musiałeś go zaprogramować. Prawda? Co to jest programowanie? Zaprogramować komputer... To znaczy powiedzieć mu dokładnie, co ma robić w każdym kroku. Krok po kroku. Trzeba podzielić problem na małe kroki i powiedzieć komputerowi, co ma robić. A on zrobi to dla nas bardzo szybko, dużo szybciej niż my sami. Wszystko jest proste, jeśli wiemy, jak coś osiągnąć. Jeśli wiemy, jakie kroki trzeba zrobić, żeby dojść do celu. Jeśli wiemy, jak trzeba rozwiązać problem, nie ma wtedy problemu. Wtedy możemy powiedzieć komputerowi, co ma zrobić. Ale. Jest jedno ale. Jak zaprogramować komputer, gdy chcemy, żeby rozwiązał za nas zadanie, którego nie umiemy rozwiązać Nie wiemy jakie kroki trzeba zrobić Żeby rozwiązać ten problem Co wtedy zrobić? Jednym z pierwszych ludzi Którzy chcieli rozwiązać ten problem Był Arthur Samuel Artur Samuel chciał stworzyć komputer który pokona, gro, który pokona go w grze w szachy ale jak napisać taki program? I naukowiec wpadł na pewien pomysł. Pomyślał tak. Niech komputer gra sam ze sobą w szachy i nauczy się, jak trzeba grać w szachy. I ta metoda faktycznie zadziałała. W 1962 roku Komputer pokonał zawodowego mistrza szachów. Mistrza jednego ze Stanów w USA. Tak narodził się termin machine learning. Samo, samo uczenie się maszyn. Od tego czasu sprawy bardzo się zmieniły. Dziś używamy sztucznej inteligencji. Maszyn samouczących się codziennie. Nie jest to nic dziwnego. Na pewno używacie wyszukiwarki Google. Algorytm, który używa wyszukiwarka jest oparty na takim właśnie systemie. Dzięki systemom samouczącym się istnieje pierwszy na świecie samochód, który porusza się po drogach publicznych bez kierowcy. To nie byłoby możliwe, gdybyśmy chcieli zaprogramować komputer, tak jak dawniej, krok po kroku. Właśnie dzięki sztucznej inteligencji jest to możliwe. Ten samochód przejechał ponad milion kilometrów po drogach Stanów Zjednoczonych i nie brał udziału w żadnym wypadku. Jest dużo bezpieczniejszy od kierowcy... Tradycyjnego, czyli człowieka. Badania nad sztuczną inteligencją idą do przodu niesamowicie szybko. Ale to, co mamy teraz nie jest nawet jednym procentem tego, co możemy osiągnąć. Wielu ekspertów mówi, że około roku 2035 komputery będą. Tak samo inteligentne jak ludzie. A za następne 10 lat jeden komputer będzie bardziej inteligentny niż wszyscy ludzie razem wzięci. Wow, to jest coś, prawda? Nowe komputery będą mogły uczyć się i, co najważniejsze, adaptować do nowych warunków. Jeśli coś się zmieni, to maszyna, robot, komputer sam zmieni swoje działanie, sam zmieni swój program. Ale jest pytanie, czy my ludzie nadążymy za tym wszystkim? Roboty, komputery, Będą wirtualne Większość ludzi rozumie roboty jako coś materialnego Sztuczna inteligencja będzie pracować w wirtualnej rzeczywistości Niektórzy nazywają to matriksem Zastanówmy się nad taką rzeczą Chce Chcemy pokonać jakąś chorobę Na przykład raka Albo chorobę Alzheimera Jeśli mamy komputer, maszynę, która symuluje człowieka w stu procentach Jeśli zbudujemy wirtualnego człowieka Będziemy mogli poddać go leczeniu różnymi lekami I zobaczyć co działa, a co nie działa Będziemy mogli testować miliony razy, aż znajdziemy lekarstwo. Zamiast robić to na małpach, szczurach, królikach, będziemy mogli robić to w sposób wirtualny. Sztuczna inteligencja, komputery będą symulować procesy i będą szukać, uczyć się, jak rozwiązać problemy, których Teraz nie możemy rozwiązać. Komputery mogą oczywiście przekazywać sobie dane i współpracować ze sobą. Nad jednym problemem może pracować bardzo wiele komputerów. Właśnie w ten sposób już niedługo będą rozwiązywane problemy. W ten sposób będą powstawały wynalazki. W następnych generacjach dzięki sztucznej inteligencji będziemy mieli więcej wynalazków niż rzeczy wynalezionych przez ludzi. To komputery, sztuczna inteligencja będzie generować więcej wynalazków niż naukowcy, niż ludzie. Obecnie technologia podwaja się co dwa lata. Jeśli dziś masz smartfona, inteligentny telefon, to twoja komórka ma większą moc obliczeniową niż wszystkie komputery razem wzięte 50 lat temu. W to prawie nie można uwierzyć. Komórka ma większą moc obliczeniową niż wszystkie komputery na świecie 50 lat temu. Komputery są coraz szybsze i coraz tańsze. I coraz mniejsze. Komputer, który teraz mieści się w telefonie komórkowym, za 25 lat będzie mieścił się w komórce krwi. Będzie można zrobić zastrzyk i wprowadzić taki komputer do krwi człowieka. To niesamowite, technologia rozwija się bardzo szybko. Taki komputer w komórce krwi będzie mógł popłynąć razem z krwią do miejsca, gdzie jest choroba i ją wyleczyć. Posłuchajcie, jakie jeszcze dane znalazłem. Kiedyś nasza wiedza podwajała się co 2,5 tysiąca lat. Mijało 2,5 tysiące lat i ludzkość wiedziała dwa razy więcej niż poprzednio. Rozumiemy się? Jasne to jest prawda. Potem wynaleziono naukę, pismo, książki i jeszcze nie tak dawno wiedzę podwajano co 25 lat co 25 lat wiedziano, ludzkość wiedziała dwa razy więcej potem nastała era informatyczna, stworzono technologię informatyczną komputery i tak dalej i co 8 lat wiedza była dwa razy większa zgadnijcie jak jest dziś dziś Każdego roku, co rok wiedza jest podwajana. Co 12 miesięcy wiemy dwa razy więcej niż 12 miesięcy wcześniej. Nawet naukowcy nie mogą tak szybko uzupełniać swojej wiedzy. Dotarliśmy do punktu, gdy ludzki mózg nie jest w stanie zdobyć całej wiedzy, która jest nowa. 200 lat temu, jeśli ktoś dużo się uczył, dużo czytał, mógł być ekspertem w wielu dziedzinach. Dziś eksperci muszą specjalizować się w jednej dziedzinie, a nawet tylko w wybranym fragmencie jakiejś dziedziny, jakiejś nauki. Wiedza jest tak obszerna, że nikt nie może wszystkiego się Nauczyć Ludzki mózg Robi się zbyt ciasny Zbyt mały I zbyt wolny Dlatego Sztuczna inteligencja jest tak ważna I tak szybko się rozwija Świat Zmienia się bardzo szybko I to wszystko dzieje się na naszych oczach Jesteśmy tego Świadkami ale powstają nowe problemy, nie tylko technologiczne, ale również filozoficzne, etyczne. Zobaczcie, do tej pory używaliśmy technologii, gdy chcieliśmy zastąpić jakąś część ciała. Na przykład, jeśli ktoś stracił nogę, to... Dostawał protezę. Istnieją już bardzo zaawansowane technologicznie te protezy, które można połączyć z ciałem człowieka. To tak jakby, tak jakby proteza była częścią człowieka. Taka proteza może nawet komunikować się z ciałem człowieka. Impulsy z protezy docierają bezpośrednio do ciała człowieka. Wyobraźcie sobie, że ktoś stracił oko i można mu wstawić kamerę, która przekazuje sygnały do mózgu. Dzięki czemu ten człowiek może widzieć. Wspaniale, prawda? A gdyby ktoś chciał wymienić swoje oczy na kamery? Kamery mogą widzieć w nocy, mogą widzieć w podczerwieni. Można mieć różne soczewki, można widzieć dużo więcej niż zwykły człowiek. Sztuczne oko może być doskonalsze niż oko człowieka. A jeśli jakiś organ będzie chory, uszkodzony, to wymieni się go na syntetyczny, na syntetyczny zamiennik. Czy ktoś z syntetycznym sercem, wątrobą, płucami, nadal będzie człowiekiem? Jak myślicie? Chyba tak, to nadal będzie człowiek, prawda? Już dziś żyją ludzie, którzy mają wszczepiony w mózg układ komputerowy. Jest Jens Naumann. Stracił wzrok w wypadku samochodowym. Piętnaście lat temu, jako jednemu z pierwszych ludzi, wszczepiono mu implant do mózgu. Po wszczepieniu implantu Jens znowu widział. Niedoskonale, ale widział. Kamera cyfrowa przekazywała impulsy bezpośrednio do mózgu. Jens mógł nawet prowadzić samochód po parkingu Instytutu Badawczego. Czy możemy powiedzieć, że Jens to cyborg? Ale pójdźmy dalej, pomyślmy dalej. Już dziś wiemy bardzo dużo o tym, jak zbudowany jest mózg. Jeśli komuś uszkodzi się mózg, to już niedługo będzie można wymienić kilka neuronów, i wyleczyć takiego człowieka. Ale skoro można wymienić kilka neuronów, to można wymienić więcej, prawda? Co będzie, jeśli dojdziemy do punktu, że wymienimy każdą komórkę w człowieku, każdy neuron, wszystko? Jak myślicie, czy wtedy taki sztuczny człowiek będzie... Stworzeniem żyjącym? Czy syntetyczny człowiek Nadal jest czymś Albo kimś, kto żyje? Czy to nadal będzie żywe stworzenie? Tu powstaje problem Natury filozoficznej Którego nie podejmę się teraz rozwiązać Jeśli mówisz, że nie to nie jest stworzenie żywe, to już nie jest człowiek. Wtedy moje pytanie jest takie: w którym momencie ta istota przestaje być człowiekiem? Jeśli wymienimy nogę na syntetyczną, oko, mózg, kawałek mózgu ile procent człowieka można wymienić na syntetyczne zamienniki? Żeby nadal zostawał człowiekiem? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, prawda? Ale powstają kolejne pytania, kolejne problemy. Mówiłem już wcześniej o człowieku wirtualnym. Mówiłem, że taki człowiek, symulacja człowieka, człowiek wirtualny Mógłby być przydatny do badań nad rakiem, chorobą Parkinsona lub innymi chorobami Powiedzmy, że potrafimy stworzyć dokładnie kopię mnie Wirtualną kopię mnie, Piotra Wirtualnego Piotr Wirtualny widzi, słyszy, czuje myśli Zupełnie tak jak ja Teraz chcę Was zapytać, czy wirtualny człowiek, wirtualny Piotr, jest stworzeniem żywym? Czy wirtualny Piotr żyje w wirtualnej rzeczywistości? Czy to jest życie? Czy to nie jest życie? Jak myślicie, po co... Ludzie to wszystko robią. Po co naukowcy tworzą wirtualną rzeczywistość? Jak myślicie? Po co ludzie to wszystko robią? Po co naukowcy tworzą Wirtualną rzeczywistość. Po co rozwijamy technologię? Po co nam sztuczna inteligencja? To proste. Ludzie robią to oczywiście po to, żeby oszukać śmierć. Chcemy być zdrowi i żyć jak najdłużej. Chcemy przechytrzyć naturę. Technologia ma za zadanie ulepszyć to, co stworzyła natura. Do tego mają służyć te wszystkie wynalazki Jestem pewien, że postęp technologii się nie zatrzyma Przez następne 30 lat nastąpi tyle zmian Ile było przez ostatnie 2000 lat Technologia eksploduje Myślę, że to wszystko jest dla dobra ludzkości Dla dobra ludzi Ale my sami Będziemy musieli przystosować się do tych zmian również bardzo szybko. 200 lat temu 90% ludzi pracowało w rolnictwie, produkowało żywność. Dziś tylko 2% ludzi pracuje w rolnictwie. Dziś pracujemy 40 godzin w tygodniu. Być może niedługo ludzie będą pracować tylko 20 godzin w tygodniu. Będziemy musieli nauczyć się, co robić z wolnym czasem. Dziś wydaje się to małym problemem, ale być może niedługo ludzkość będzie miała kłopoty z ludźmi, którzy nie wiedzą, co robić z wolnym czasem. Pomyślcie, mamy samochody, które poruszają się same, bez kierowcy. Kierowcy będą niedługo niepotrzebni. W komputerze mam Siri czyli sztuczną inteligencję, która odpowiada na moje pytania. Ludzie w call center przestaną być potrzebni. Przecież na wszystkie pytania odpowie inteligentny komputer. Ludzkość musi przygotować się na te wszystkie zmiany. Już nie możemy tego wszystkiego zatrzymać. Co o tym myślicie? Jak będzie wyglądać Nasze życie za 20-30 lat. Czy naprawdę tak wiele się zmieni? Na pewno. Na pewno zmieni się o wiele bardziej niż przez ostatnie 20-30 lat. I będziemy musieli się do tego przystosować. Moi drodzy, na tym chcę skończyć dzisiejsze wybieganie w przyszłość. Mówimy, że wybiegamy w przyszłość, jeśli mówimy o tym, co dopiero będzie. Myślę, że nie wybiegnę zbyt daleko w przyszłość, jeśli powiem, że za kilka minut będzie już koniec tego podcastu. Jeszcze tylko przypomnę, że czeka Was Klub VIP, że czeka program dla początkujących 100 Daily Police Stories i dla średnio zaawansowanych 365 Daily Polish Listening. Być może niedługo nie trzeba będzie uczyć się nowych języków. Wystarczy zamówić nowy język i wszczepić go do mózgu. Chcemy mówić w jakimś języku? Nie ma problemu. Kupujemy chip z językiem polskim i wkładamy do mózgu, do slotu i mówimy po polsku. Może tak będzie, kto wie. Ale stracimy wtedy całą przyjemność uczenia się. Dlatego zachęcam Was do słuchania podcastów po polsku i czerpania z tego wielkiej przyjemności. Tak jak ja czerpię przyjemność zrobienia dla Was nowych podcastów. Oj, to będzie szkoda. Już nie będą potrzebne moje podcasty. Włożycie sobie odpowiedni chip z językiem polskim i nie trzeba będzie słuchać Piotra. Hmm. Wtedy przejdę na emeryturę. <śmiech> Jak zwykle proszę Was o komentarze i dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Bez Was robienie nowych audycji nie miałoby sensu. To dzięki Wam ten podcast istnieje. Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie Dziękuję za dziś i zapraszam Następnym razem To był podcast Real Polish Po no więcej informacji Zapraszam na realpolish.pl